Panie Jezu, właśnie możemy tak z radością śpiewać, że Ty pragniesz nas paść, jak te owieczki stada swojego. Pa pragniesz nam darować nam tą paszę, która. Daje nam siły do tego, aby pielgrzymować tu na tej ziemi i nieść tą Ewangelię, opowiadać o Twoim wspaniałym imieniu, o tej dobrej nowinie. Abyś Ty, Panie Jezu, nas przygotował do tego, aby należycie wykonywać te polecenia, które Ty nam pozostawiłeś, aby iść na cały świat i nieść tę Ewangelię po wszystkie krańce ziemi, aż do, do skończenia świata, aż do Twojego przyjścia. Panie, daruj, abyśmy umieli to czynić z wdzięcznością, z radością i z pełnym oddaniem. Daruj, Panie Jezu, nam też w tej godzinie właśnie, aby te słowa przez tego, których chcesz użyć, były rzeczywiście nam tym pokrzepieniem, tym pokarmem i tą radością. Oddajemy się teraz na tą godzinę. Te daruj też, abyśmy mieli ten umysł, który jest chłonny tych słów i te pragnące serca. Dziękujemy Ci, Panie, za wszystko. Amen. Amen. Amen. Chcemy na początek przeczytać y, trzy miejsca. Ewangelia Jana, najpierw pierwszy rozdział. 16 wiersz. a z Jego pełni myśmy wszyscy wzięli i to łaskę za łaską. Zakon bowiem został nadany przez Mojżesza. Łaska zaś i prawda stała się przez Jezusa Chrystusa. Jeszcze psalm. 36, 6 wiersz, Psalm 36, 6 wiersz: Panie, łaska Twoja do niebios sięga. Wierność Twoja aż do obłoków. I jeszcze na początek, jeszcze jedno miejsce z listu do Hebrajczyków. 13 rozdział. Dziewiąty wiersz, drugie zdanie. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami. Myślę, że najbardziej znaną pieśnią na całym świecie jest cudowna Boża łaska. Wszyscy te pieśń słyszeli i wśród bieżących na pewno jest to pieśń, którą się dosyć często śpiewa. Myślę, że nie wszyscy wiedzą, że autorem tej pieśni jest dosyć nieprzeciętny człowiek, jeśli chodzi o jego przeszłość. John Newton się nazywał, był to handlarz niewolnikami. Wyrósł właśnie w takich powiedzmy, trudnych warunkach wśród bezwzględnych ludzi pływał na statku i tak od marynarza stał się kapitanem, woził niewolników z Afryki do USA. Ale w pewnym momencie jego życia usłyszał Ewangelię i został poruszony nią Ostatecznie narodził się na nowo Został zbawiony <śmiech> I napisał właśnie tę pieśń Cudowna Boża łaska Zbawiła z grzechów mnie Zgubiony, nędzny byłem ja Lecz teraz cieszę się A więc on osobiście przeżył tę łaskę Był człowiekiem złym, bezwzględnym, okrutnym bezlitosnym, ale zauważył, że jest Bóg, który go kocha i który nawet poświęcił swego syna za niego. Na koniec swego życia John Newton zaczął chorować na demencję czy amnezję, po prostu tracił pamięć, ale nawet w tym stanie mówił, że wiele już zapomniał, ale tę jedną rzecz dobrze cały czas pamięta czyli to, że jest wielkim grzesznikiem a Pan Jezus jest wielkim zbawicielem i to zechciejmy dzisiaj uczynić tematem tej godziny czyli łaska zapewne na temat łaski można mówić długo Jeśli pod tym kątem zaczniemy szukać Biblii, to okaże się, że mnóstwo e, słów na ten temat pada. Mnóstwo takich wydarzeń, które poświadczają, że Bóg jest łaskawy. Jest to ta cecha Boga, czy cnota, która e, dla nas jest szczególnie cenna. E, czytaliśmy e, o tym, że łaska do niebios sięga. Jeśli popatrzymy do góry, to mamy obłoki. Obłoki suną na wysokości około 3 km i wyżej. Z punktu widzenia człowieka to jest bardzo wysoko. Ale to jest raptem kilka kilometrów. Ale jeśli popatrzymy na gwiazdy, czy na Słońce, to już są setki tysięcy kilometrów. I ta łaska sięga tak wysoko i nawet jeszcze wyżej. Do Niego sięga. To nam oznacza, że ta łaska jest ponad nasze wyobrażenie. Ona nie ma końca. Jest to łaska, która przewyższa naszą zdolność zrozumienia. I o tym też chcielibyśmy troszeczkę dzisiaj sobie powiedzieć. A więc Bóg, który jest naszym Bogiem, jest Bogiem szczególnie łaskami. <śmiech> Jeśli e, czytaliśmy w Ewangelii Jana e, o tym, że zakon został nadany przez Mojżesza, a łaska stała się przez Jezusa Chrystusa, to możemy to innymi słowami wyrazić, że przez te przykazania Bóg pokazał nam, jacy jesteśmy, czyli, że ten standard jest dla nas za wysoki, ale przez Chrystusa stała się łaska, czyli Bóg pokazał, jaki On jest. Przykazania pokazały, jacy my jesteśmy, ale łaska przyniesiona przez Chrystusa pokazała nam, kim On jest, jaki On jest wielki i łaskawy. I tu czytamy też w tym szesnastym wersecie z Jego pełni myśmy wzięli i to łaskę za łaską. Czyli to jest taki pewien nie wiem jak to określić zbiornik który jest bez końca wiemy, że każde pomieszczenie czy przedmiot można określić jaką ma powierzchnię kontener na przykład ma jakieś tam swoje ileś na ileś ale łaska nie jest mierzalna ona jest po prostu bez końca I to z tej pełni, z tego bogactwa chwały, myśmy wszyscy wzięli tę łaskę za łaską. I tu chodzi i o nasze zbawienie, ale potem i to, że Bóg codziennie, codziennie nam tę łaskę okazuje. I w to, że stworzył ten świat, i to, że podtrzymuje ten świat, i to, że możemy cieszyć się i tym życiem, i Słowem Bożym, że mamy obietnice duchowe, to wszystko jest Jego łaska, to jest Jego dar na który w żaden sposób nie zasługiwaliśmy wiemy to, czytamy to często, że jesteśmy zbawieni łaską to przypomina też taką historię, którą kiedyś chyba w kalendarzu czytałem o dezerterze, który uciekł z armii Napoleona i wtedy został skazany na śmierć ktoś potem z jego rodziny nie pamiętam, czy to była matka, czy brat W każdym razie prosił cesarza, żeby, go, żeby jednak tę karę śmierci nie wykonywać, żeby go zwolnić z tego. I na to cesarz mówi, ale on na to nie zasługuje. Ale ten, ta osoba mówi, ale ja proszę o łaskę, nie o to, na co zasłużył. I Napoleon zrozumiał to, czym jest łaska, czy wiedział, czym jest łaska i tego człowieka jednak oszczędził, nie skazał go na śmierć. To nam przypomina to, w jaki sposób zostaliśmy zbawieni. W świecie panuje ogólne przekonanie, że zbawienie jest za coś, szczególnie za dobry uczynek. Gdyby tak napisać na tablicy zbawiony i potępiony, Kiedy czynię dobry uczynek, to tak jest ogólne mniemanie, jestem zbawiony, czynię zły, jestem potępiony. Czynię dobry, jestem zbawiony, czynię zły, jestem potępiony. I tak wiemy, że w ciągu dnia wiele razy do góry i na dół nasze życie przebiega. Ale nie tak Bóg obmyślił zbawienie zbawienie nie jest naszym zabieganiem o to, żeby wejść do nieba. To raczej Bóg zszedł na ziemię, żeby o nas zabiegać. I to jest właśnie łaska. To, że On swoim synem zszedł na tę ziemię i zrobił to, z czego my nie byliśmy w stanie zrobić. Słyszałem taką historię o O tym to było kiedyś, kiedyś dawno w Stanach, że pewien człowiek, biedny człowiek w czasie kryzysu ukradł chleb z piekarni, no i został przyłapany i wtedy szybka rozprawa, no ale jednak ten człowiek mówił, no akurat nie miałem pracy, mam rodzinę, no i tak jak zobaczyłem ten chleb, to nie umiałem się pohamować i po prostu go ukradłem i wtedy ten sędzia mówi uznaje Ciebie winnym i płacisz karę 10 dolarów ale jednocześnie wyciąga te 10 dolarów i mówi już jest zapłacone sędzia był poruszony tym, tym tym jego usprawiedliwieniem do końca nie wiem czy ta historia jest prawdziwa ale jeśli chodzi o Boga To właśnie tak to wygląda. W Chrystusie, w krzyżu stało się to, co było niemożliwe do pogodzenia. Sprawiedliwość i pokój. Czy też łaska i sąd. Z jednej strony Bóg uznał nas winnymi i kara musiała być poniesiona. Z drugiej strony On sam zapłacił. Czyli Chrystus zmarł za nas. <śmiech> Dwie rzeczy stały się E, możliwe e, właśnie e, przez ofiarę Chrystusa a więc łaską jesteśmy zbawieni to jest cudowna rzecz e, i daje nam wielkie poczucie e, pokoju każdego dnia jeśli mam bilet na samolot nigdy nie leciałem a tak sobie wyobrażam jeśli mam bilet na samolot to spokojnie siedzę w poczekalni i czekam e, jestem na liście pasażerów mam bilet, mam godzinę, wszystko się zgadza. Jeśli ktoś nie ma biletu, a samolot zaraz odlatuje, jest niespokojny, zdąży kupić czy nie, czy tam wejdzie, czy nie wejdzie. My, jako ci, którzy mają ten bilet, jesteśmy spokojni. Możemy rzeczywiście w tym życiu cieszyć się tą łaską. Czytamy o tym, że miłość jest rozlana w naszych sercach. To znaczy, że ona jakby jest, rozlewa się z tego naczynia, do którego została wlana. Jest jej więcej, tak jakby, niż byłoby to niezbędne. To świadczy o tym, że Bóg jest hojny. Bóg daje bez ograniczeń. Widzimy to też na przykładzie tego dłużnika, który był dłużny, ogromną sumę, że ten król mu to darował. To był ogromny, ogromny dług. Można było, jeśli dobrze pamiętam, przez 10 lat zatrudnić ponad 16 tysięcy ludzi. Po to, I to wystarczyło na opłatę dla nich, za, na wynagrodzenie. A więc taki dług został darowany temu człowiekowi. To oznacza, że nasz Bóg jest łaskawy, bo to On jest tym Królem. Mamy też przykład tego zaproszenia na ucztę, że pewien człowiek zaprosił na ucztę. Ci zaproszeni goście nie chcieli przyjść. To wtedy rozesłał sługi do miasta Już nie do gości do, do ludzi w mieście Kiedy okazało się, że jeszcze jest miejsce To kazał iść poza miasto I zaprosić tych, którzy Tak naprawdę nie byliby godni Normalnie jest tak, że my zapraszamy Najbliższych, rodzinę Znajomych Tutaj widzimy, że Bóg zaprosił Tych, którzy byli daleko Tych, którzy w ogóle na to nie zasługiwali, żeby znaleźć się w takim miejscu, u takiego gospodarza. Taki jest Bóg. Właśnie jest hojny. Widzimy to też na przykładzie tych robotników winnicy, że wszyscy dostali równi I ci, którzy pracowali 12 godzin, i ci, którzy pracowali tylko godzinę. I ci pierwsi mieli żal, że zrównałeś nas z nimi. Ale widzimy, człowiek chciałby ograniczyć łaskę Boga. Może myślimy, Bóg jest zbyt łaskawy. No ale tak jest Bóg. Czy, tak jak tam jest napisane, czy Twoje oko jest zawistne dlatego, że ja jestem dobry. Mamy dobrego Boga. Boga, który jest nadzwyczaj łaskawy. Boga, który wzywa nas, żebyśmy przychodzili do Jego tronu. Jak to czytamy w liście do hebrajczyków, czwarty rozdział, 16 wiersz. E, mm, zwróćcie się z ufną, czy przychodźcie z ufną odwagą do tronu łaski. E, może tak być, że do kogoś boimy się podejść. Że ktoś może jest taki trochę groźny, niedostępny. Możemy myśleć, ach, w takiej małej sprawie nie będę zawracać głowy. Może, możemy myśleć też odwrotnie. E, Nie no, w taką wielką rzeczą to nie będę się zwracać. Tutaj czytamy o tym tronie łaski z ufną odwagą. Przychodźcie do tronu łaski. Sam Pan Jezus mówi, o cokolwiek byście prosili w imieniu moim. A więc jest zachęta do tego, żeby do tego wielkiego, bogatego Boga przychodzić w każdej sprawie i w każdym czasie. Jakby ktoś do mnie o trzeciej w nocy zadzwonił po coś... Mógłbym być może zirytowany Kiedyś zadzwonił do mnie więzień To była druga w nocy no, Gdyby jeszcze powiedział Jestem na dworcu i nie wiem co zrobić Ale on powiedział No co u Ciebie? Byłem rzeczywiście skonsternowany To była druga w nocy No Ale u Boga tak nie ma U Niego w, ka w każdym czasie Można Udobić e do Niego przyjść. W każdym czasie i o cokolwiek Go prosić, czy też cokolwiek Mu powiedzieć. On się nami nie męczy. Jeśli rzeczywiście szczerze się do Niego zwracamy, Bóg nagradza wiarę. <śmiech> Widzimy też i tę wielką łaskę Bożą w tej przypowieści o tych robotnikach winnicy, którzy nie chcieli oddać tego, co należało się gospodarzowi i wiemy, że oni te, i pobili tych wysłańców, zabili niektórych i tam czytamy, że właśnie ten właściciel winnicy mówi poślę syna, tego uszanują. Nieraz już żeśmy się nad tym zastanawiali. To jest nielogiczne, jeśli ci dzierżawcy tak źle się obeszli ze sługami, no to kto posłałby swego syna do, tak, do takiego miejsca? Ale znowu tutaj możemy powiedzieć, Bóg jest daleko bardziej dobry niż my. On jest daleko bardziej łaskawy niż my. Ten starszy syn z przypowieści o synu marnotrawnym nie był łaskawy. On by chciał widzieć swego brata jako tego, który odrabia pańszczyznę i oddaje wszystko, co zmarnotrawił. Ale ojciec taki nie był. To jest obraz właśnie Boga. Mamy Boga, który jest łaskawy. To jeszcze ten fragment z listu do Hebrajczyków, zanim zapomnę o tym, tam jest napisane Dobrze jest umacniać w serce łaską, a nie pokarmami. Tutaj dwie rzeczy są zestawione. Z jednej strony zbawienie z łaski, z drugiej strony zbawienie z uczynków. Te pokarmy są tutaj symbolem tego przestrzegania przepisów, za które mielibyśmy być usprawiedliwieni. A więc raczej dobrze jest umacniać serce łaską tego, że Bóg jest dobry i łaskawy i to, że dalej nam tę łaskę okazuje, niż po prostu przestrzegać tych przepisów Starego Testamentu, mając nadzieję, że Przez to zostaniemy usprawiedliwieni. A więc tak naprawdę coś, co dodaje nam motuchy, to nie jest nawet przestrzeganie jakichś reguł. Ale to, że Bóg jest dla nas dobry. I to trzeba przekazywać dalej. Ponieważ sami żeśmy tego doświadczyli. Tej łaski Bożej. Chciałem 26 rozdział Mateusza Jedno miejsce mamy przeczytać. Trzydziesty drugi i trzeci wiersz. Mateusz 26, 32. Ale po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was w Galilei.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 Tak jak jest napisane w 56. wierszu tego rozdziału. Wtedy wszyscy uczniowie Go opuścili i uciekli. A więc Pan Jezus zapowiada to wydarzenie. Ale co mówi dalej? Czy mówi, yy, obiorę sobie innych uczniów? Albo nigdy Wam tego nie zapomnę? raczej mówi po moim zmartwychwstaniu wyprzedzę was do Galilei czyli tych wszystkich którzy teraz za chwilę mieli się go zaprzeć uciec w strachu to jak gdyby wyjdzie im na spotkanie to jest nic innego niż łaska uczniowie nie zasługiwali na to żeby wyjść im na spotkanie ale Pan Zrobił to. Albo też Ewangelii Jana, 20 rozdział. Gdzie czytamy o tym, jak Pan Jezus rozmawia z Tomaszem. Wiemy, że Tomasz powiedział tak bardzo twardo. Jeśli nie ujrzę na rękach Jego znaku gwoździ, nie uwierzę. To jest 20 rozdział, 25 wiersz. Ale co czytamy? 26 werset. Po ośmiu dniach znowu byli w domu uczniowie Jego i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy drzwi były zamknięte i stanął pośród nich i rzekł, pokój wam. Potem rzekł do Tomasza, daj tu palec twój i oglądaj ręce moje. Daj tu rękę swoją i włóż w bok mój, a nie bądź bez wiary, lecz wiesz. Odpowiedział Tomasz i rzekł mu, Pan mój i Bóg mój. Rzekł mu Jezus, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. <śmiech> Jak mogłoby się to potoczyć inaczej? Oczywiście, e, można by powiedzieć, skoro Go nie było, to Jego strata. E, miał być na zgromadzeniu, nie było Go. E, ale widzimy, e, że Pan ukazał się wtedy, kiedy Tomasz był. I powiedział, daj palec, patrz na moje ręce, włóż bok i wierz. Czyli wyszedł naprzeciw jego niewierze. I widzimy, że w tym momencie Tomasz uwierzył. Nieraz ktoś mówi, ja to jestem taki niewierny Tomasz. Ja już mam gotową odpowiedź wtedy i mówię, ale Tomasz jednak uwierzył nie pozostał niewierny do końca. A więc znowu widzimy naszego Pana, który jest łaskawy, który wyszedł naprzeciw człowiekowi, który miał wątpliwości, którego nie było, kiedy wszyscy byli. Jednak jeszcze raz specjalnie dla Niego się pokazał, żeby Jego niewiara mogła się skończyć. Bo sam Pan mówi, że mnie ujrzałeś, uwierzyłeś. Oczywiście byli i tacy, którzy widzieli i nie uwierzyli. Ale my jesteśmy tymi, którzy nie widzieli i uwierzyli. I dlatego jesteśmy szczęśliwi. Jak tu jest napisane. Błogosławieni. Dlatego, że uwierzyliśmy tym, którzy Widzieli Pana. Czy jeszcze są inne dowody łaski? Łaski Pana w Biblii. Oczywiście jest ich wiele. Na pewno jest i to, że Pan Jezus modli się o nas. Wiemy, że modlił się o Szymona Piotra. Czytamy w Ewangelii Jana w 17 rozdziale, że też będzie modlił się za tymi, którzy uwierzą. To jest 17 rozdział, 20 wiersz Ewangelii Jana. Nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich słowo uwierzą we mnie. Wierzę, że to jest modlitwa osobiście za każdego. To jest wielka radość wiedzieć, że ktoś się w ogóle za mnie modli. W tym wypadku sam Jezus Chrystus o mnie się modli. I też, jak czytamy w liście do Hebrajczyków, 9 rozdział, 24 wiersz, On wstawia się teraz za nami. Cudowna rzecz, że jest ktoś przed obliczem Boga Ojca, kto prosi o mnie. to na pewno y, wydaje y, owoc w życiu. A więc Bóg jest dobry. Bóg jest łaskawy. I ta łaska przewyższa y, nasze wyobrażenie. Y, pochwycenie również jest dowodem łaski. Y, przecież Bóg mógłby pozostawić y, Kościół na tej ziemi. I musieliby wierzący przechodzić przez te kataklizmy, byśmy z drżeniem czekali na trzęsienia ziemi, na dojście antychrysta do władzy, na to, że pewnego dnia będziemy musieli przyjmować znamie na rękę lub na czoło. Bylibyśmy w strachu, czy to już, czy jeszcze nie. Kiedy to nadejdzie? Żylibyśmy w przerażeniu. Ale Pan Jezus obiecał, że nas zabierze z tej ziemi. Tak to jest napisane na podstawie słowa Pana, a więc sam Pan Jezus mówił do apostoła Pawła ja zabiorę swoich z tej ziemi tych, którzy jeszcze będą żyli i to jest też dla naszego pocieszenia, to jest łaska coś więcej niż moglibyśmy się spodziewać Bóg jest hojny ale też i musimy to sobie ciągle przypominać że To był też i wielki koszt, który on poniósł po to, żeby pokazać swoją miłość. E, pewien farmer mm. stanął w obliczu pożaru, e, paliła się trawa na przestrzeni wielu hektarów i to dochodziło do jego domu. Wtedy on zrobił coś, co jest znane w, dzisiaj w pożarnictwie, czyli wypalił pewną część trawy, jakby... Blisko domu, widząc, że ten pożar nadchodzi, i tam właśnie stanęła jego rodzina, i ten pożar nie doszedł bliżej. Można powiedzieć, że w ten sposób Bóg też nas uratował. Stanęliśmy pod krzyżem, w miejscu tej wypalonej trawy, i dlatego ten sąd nas minął. A więc Bóg jest nadzwyczaj łaskawy. Sposób, w jaki nas zbawił, pokazuje nam, pokazuje nam, jaki On jest hojny i wielki. I że jest to łaska, która nie ma końca. Możemy to widzieć też i w Ewangelii Mateusza, kiedy przychodzi Judasz, żeby wydać Pana, wskazać, który to jest to był ten znak, że on, to będzie ten, którego on pocałuje. I tam jest takie słowo katafileo, czyli wzm wzmocnienie czy pomnożenie tego pocałunku. Czyli to nie był tylko jeden pocałunek, to było wiele pocałunków, żeby konkretnie było widać, który to jest. I jeszcze do tego ten Judasz mówi, bądź pozdrowiony. Czyli w oryginale raduj się, nauczycielu. I Pan Jezus, co mógłby wtedy powiedzieć zdrajco? Takim się odwdzięczasz po tylu latach. Ale powiedział do Niego raczej przyjacielu. Pocałunkiem mnie zdradzasz, czyli tym aktem, dowodem miłości. Ciągle widać łaskę. Czy to, że podał mu ten kawałek chleba Musiał siedzieć blisko Mógłby podać Janowi Byśmy się nie zdziwili Ten, który był zawsze blisko Pana Ale podał Judaszowi, tak jest napisane Ale co zrobił Judasz? Zjadł go? Nie Czytamy, że wziął I wyszedł W noc, w ciemności e Człowiek, który Nie przyjął łaski Człowiek, który znieważył ducha łaski, jak czytamy to w liście do hebrajczyków. Ktoś, kto rzeczywiście widział i słyszał więcej niż inni, w ten sposób znieważa ducha łaski, nie przyjmując tego świadectwa, które ten duch składał o Chrystusie, czy dzisiaj składa o Chrystusie przez Słowo Boże. <śmiech> A więc mamy Boga, który jest łaskawy, który jest dobry, którego łaska nie ma końca i też niech to pozostanie w naszej pamięci właśnie, że mamy tego wielkiego, wspaniałego Zbawiciela, który daje nam łaskę za łaską. widzi tego swojego syna, który wraca do niego to wiemy, że on go wyczekiwał każdego dnia i kiedy ta, to porównanie, które Pan Jezus tam pokazał my je czytamy to ciągle na nowo jesteśmy zadziwieni wielkością Boga który właśnie w ten sposób postępuje z każdym z nas że On wielokrotnie nad nami się zmiłował miłował nas chociaż żeśmy Go nigdy nie znali i tak właśnie ten przykład Syna który poszedł sobie w świat który później wraca kiedy pojął tą wielką miłość Bożą, który mówi ileż to u Ojca Mego jest słów, którzy mają pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zobaczył po prostu miłość Ojca i zobaczył to, że też i ojciec go przyjmie i powie, uczyń ze mnie jednego ze słów swoich. To znaczy, że wiedział, że jeżeli poprosi o to, to ojciec go nie wyrzuci ze względu na to, że on zmienił status swojego, swojej postawy zmienił y, swoje serce całkowicie i nie przyszedł prosić o to, żeby był synem ale żeby był sługą bo wiedział, że u ojca słudzy mają chleba pod dostatkiem a on po prostu jadł y, y, świńskie żarcie i właśnie y, Pan Jezus w ten sposób chciał i nam pokazać jakże bardzo Bóg jest miłosierny. Kiedy też Pan Jezus powiedział, że deszcz Jego pada na złych i dobrych, to u Boga Bogu chodziło o to, żeby yy, nam pokazać, że ta Boża łaska, ona też chce dosięgnąć i tych, którzy są jeszcze niezbawieni. Ten syn Starszy, co żeśmy o nim już słyszeli, on oczywiście y, nie zgadzał się z tym, i dzisiaj wielu ludzi nie zgadza się z takim miłosiernym Bogiem. Y, wielu ludzi chciałoby powiedzieć: Nie zasługiwał na to, ale właśnie Bóg y, jest inny, i y, nieraz jest tak, że ktoś troszeczkę coś zrobi do Boga, tylko może powiedzieć Raz w swoim życiu ma taki, taką, może powiedzieć, odwagę i powie Boże, ratuj mnie. A później przez całe życie może wiedzieć, jakby te owoce są takie słabe. Ale jednak widzimy, że Bóg i takich przyjmuje. Ale człowiek wierzący powinien ciągle na nowo yy, objawiać tą wdzięczność. I tak jak ten y, syn młodszy przyszedł do ojca i on już ciągle się radował z miłości ojca I tak i nas Bóg ciągle y, rozradowuje i na nowo y, pociesza i na nowo nam objawia swoją wielką miłość i łaskę W tym historii o synu marnotrawnym widzimy po prostu miłosierdzie Boże, że Bóg się zmiłował że Bóg y, okazał łaskę człowiekowi grzesznemu wszystkim ludziom, którzy do niego przychodzą w tym, y, w tym przykładzie jest pokazane nam cała ludzkość, która przychodzi do Boga zauważa swój własny stan i mówi Boże ratuj mnie, bo tylko u Ciebie jest ratunek On w, w świecie już y, był i wśród przyjaciół wśród, może powiedzieć, ludzi, którzy go nie chcieli, którzy jadł ze zwierzętami. On już doświadczył po prostu wielu rzeczy w, w tym świecie i zauważył, że po prostu, że nie ma nic czego lepszego, jak właśnie dom jego ojca i to właśnie i mm, człowiek grzeszny, tak jak i my, musieliśmy zauważyć w naszym życiu, że po prostu, że nie ma nikogo wspanialszego i bardziej miłującego i łaskawego, niż nasz Bóg, nasz Pan Jezus Chrystus. Rzecz mi się przypomniała, jak Ludzie powiedział o tym, że słońce pada na złych i dobrych, to przypomniał mi się ten e, motyw Kaina. Chodzi o ten znak, który e, on miał e, na sobie. E, Kain e, miał to słuszne przekonanie, że za e, morderstwo powinna, powinna być kara śmierci bo mówi, zbyt wielka jest wina moja, by można mi ją odpuścić. I widzimy, co mówi Bóg. Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę poniesie. Położył też Pan na Kainie znak, aby go nikt nie zabijał, kto go spotka. Musimy przyznać, że tutaj to byśmy powiedzieli, to już idzie za daleko. Bóg oszczędza mordercę, bratobójcę, po to, żeby on mógł jeszcze żyć na tej ziemi. Przecież był to człowiek niezbawiony. On nie ratuje wierzącego, który się potknął, tylko niewierzącego, który z premedytacją dokonał morderstwa. I Bóg okazuje mu łaskę, temu złemu. Bóg jest dobry dla złych. I to się często może nam wydawać niesłuszne. Ale taki jest Bóg, że daje i w tym życiu doświadczyć ludziom dobra, Wiedząc, że to jest jedyne dobro, jakie oni doświadczą w całej wieczności. Że e, daje im tu zaznać jakiegoś ukojenia, e, zanim nadejdzie wieczne potępienie i będą dręczeni na wieki wieków. E, widzimy, jaki e, łaskawy jest Bóg. Możemy też i w porównaniu do tego zobaczyć, że Bóg oszczędził mordercę Kaina, żeby go nikt nie zabił. Ale Bóg nie oszczędził swego syna i wydał go na zabicie. Zaspiewajmy 164. Good pierwsza, trzecia i szósta zwrotka. Dziejeś, dwie dwadzieścia Pod drugą, trzecią i czwartą. Dwieście dwadzieścia osiem. Tobie znów chcę podziękować za obfitość tego słowa, że Ty znów nas dzisiaj właśnie przeprowadziłeś do tych bujnych, zielonych wąg i znów nam dzisiaj przypomniałeś o swojej łasce, o łasce, którą pokazałeś tam na Krzyżu, kiedy poszedłeś na Golgotę, aby umrzeć za nas i w tej łasce również przyszedłeś na tą ziemię, ale też i w tej łasce się do nas przybliżyłeś. I my możemy wiedzieć właśnie i być tego pewni, że właśnie również dzięki Twojej łasce jesteśmy Twoimi. Dziękujemy Tobie, Pan Jezu, za to, że Ty Tą łaskę okazujesz nam każdego dnia, że w tej łasce nas prowadzisz, jedziesz i również dajesz nam to zapewnienie, że Twoja łaska nas nigdy już nie opuści aż do tego przyjścia po nas. Bądź uwielbiony, Pan Jezu, że możemy dzisiaj za Twoją miłość, za Twoją dobroć i za Twoją łaskę Być Tobie wdzięcznymi, to jesteśmy w tobie na zawsze. Amen. Amen. Amen. Pan Jezu, tak my bez żadnych oporów. Chcemy przywignąć do Ciebie, wiedząc, że Ty jesteś łaskawy i Ty masz ciągle te ramiona otwarte. I też jak czytamy, ta łaska towarzyszy nam przez wszystkie dni naszego życia. Dziękujemy Tobie za nią, za to, że możemy żyć teraz, w tym czasie Twojej dobroci, łaskawości. Że widzieliśmy, że temu nie ma miary. Panie, musimy przyznać, że na tym nam wystarczy, że Twoja łaska jest wystarczająca dla wszystkich spraw tego życia i przyszłego, i na wieki. Dziękujemy Tobie, że możemy Ciebie znać, przede wszystkim, że Ty nas znasz i że teraz tak i w tym życiu możemy żyć, Z tobą właśnie w mocy Twojej łaski. Bądź za to ulubiony. Amen. Amen. Amen. I jeszcze raz przypominam, kto się wybiera do panu ¿Estás okay.